Wiecie, ja zauważyłem, że jest religijne modlitwy i kościół może w nich wpadać. Jest słowo przyjęte w religijny duch. Ono niczego nie da. Ono nie wyda żadnego owocu. Ono będzie potępiać ludzi. Ono będzie potępiać ciebie. Wielu ludzi pod strachem. Wiecie, że diabeł próbuje z kościół, prawdziwy kościół, zastraszyć, zastraszyć nawet Первей люди стараются уникать кельков слов, таких, ну, для них то общий понятие, люди створили свое понятие до того. То есть молитва и Евангелие. Евангелие, не евангелизация. Евангелизации так много вымышляли, на вымышляли, же że... а Евангелие. Ona czysta, ona pełna Słowa. Ona jest w mocy, ona jest w cudach i znakach także. Ona jest w Słowie, ona w cudach i znakach. Modlitwa zastraszana, albo jeśli odrobina pewnego pewnej warowni jest w modlitwie, to jest strata czasu też. Kościół straci czas, bo jest owoc. Kiedy trzeba zbierać owoc, ty wychodzisz na żniwa, ty widzisz żniwa, ty widzisz żniwa. Ty przychodzisz w kościół, ty widzisz żniwa. Jeśli ty nie widzisz żniwa, z twoją wiarą coś nie tak, z twoim duchem coś nie tak. I pierwszy w tych pojęciach jest demoniczne siły, które trzymają, żeby ludzie zostawali neutralni. To jest nie to, że nawet obojętność od razu. Ale to jest takie, no i tak dobrze, i tak nieżle. i tak I takie, ja wyjaśnię teraz, o co chodzi. A druga sprawa, to jest bojaźń. Ja rozmawiam z młodymi ludźmi na ulicy, nie na ewangelizacji, ja więcej rozmawiam poza naszą wspólną ewangelizacją w Kościele. I ludzie nawracają, ludzie, ludzie przyjmują, i, ale ja modlę się, żeby Kościół działał tak, żeby ich życie było przemienione. Nie to, że, wiecie, wielu ludzi przyjmują Ewangelię, ale później zostają w starym życiu, w starym duchu. Ich zostaje, w nich zostaje stary duch. Nieodrodzony duch. Tylko Słowo Boże może wpłynąć i zmienić duch człowieka. Jeśli my skupiamy się tylko na uczynkach, to to jest religia. To jest religia. Ona zawsze czegoś oczekuje od Boga. Ja Ci zrobię to, a Ty mnie wynagrodzisz. I jest takie pojęcie w słownictwie, Bóg wynagrodzi, znacie? Bóg wynagrodzi. Bo tym, że religia zawsze oczekuje nagrody, a Bóg wskazuje, Ty mu nie daj serce i już to jest nagrodą. Ty uwidzisz nagrody każdy dzień, Ty nie będziesz jej z żadnego dnia pozbawiony. Człowiek, który e, wolny od religijnego myślenia, on nie pozbawiony Bożej nagrody każdy dzień. Amen? w dniu, w nocy, we śnie, kiedykolwiek. Wszystko pozostałe to jest religijne myślenie. Ono zabija kościoły. Kościół, który e, chce prosto głosić. Dzisiaj taka myśl teraz była niedawno. mnie. Ewan... kuchen Kuchnia. Tam gotują. Kuchenną Ewangelię. Zaraz wam zrobię nowe danie. Wiecie, kuchenna jest w nikogo nie zbawiła. Ja widzę ludzi e, na tyle, tym, bo ona jest wygodna. Kuchenna Ewangelia, nie trzeba wychodzić z kuchni. Zaraz zrobię jecznię. i ona będzie dobrą nowiną na dzień dzisiejszy. Nową. I, i prosto ja mówię, Trzeba wyjść z tego duchu. Trzeba zostawić to. strząsznić. to. To jest taki, taki proch. Proch. Proch. Ja wierzę, że wy macie dobry duch. Wasz duch nie musi być znów powiązany w więzieniu. Jest wielu ludzi, powrócili na starą drogę. Tylko z powodu tego, że poddali swój duch temu myśleniu. Temu niewłaściwemu myśleniu. Słowo Boże. Ono ono przemienia nasze myślenie. Sprawa nie w tym, ile ty uczyniłeś. Niektórzy ludzie, Ja, ja w słowo to dobrze, ale ja robię dla Boga. Ja chodzę na ewangelizację, ja chodzę tam. Wiecie, to, to jeszcze niczego nie znaczy. Jeśli Bóg nie uznaje tego, jeśli Bóg nie uznaje tego, co ty robisz, jeśli Bóg nie uznaje tego, co ty robisz, ty tracisz czas prosto. Ty zajmujesz czas. To jest klubowa Ewangelia taka. Ewangelia nie ma moc. Ona burzy warownie. Ona burzy warownie. Amen? Ty żyjesz prawdziwą Ewangelią. Ty odrodziłeś się od prawdziwego ducha. Ewangelia Chrystusowa burzy warownie. Młody ludzie, których pytam, rozmawiam. I Boży Duch ich dotyka. Pomazanie ich aresztuje często. My to dostrzegamy gdziekolwiek. W taksówce. Ostatnio jechaliśmy w taksówce. Człowiek został aresztowany. Ja mówię, Boże... Najlepiej, żeby tak słówka, że nie aresztować tak, żeby oni prosto przyjęli Ewangelię. I... A on był aresztowany duchem, ja wyjaśnię co, na tyle, że zatrzymał się w wie... jego słowa, ja mam zamówienie, a jemu dzwonią tam, halo, halo. A Duch Boży tak stąpił na nim, że on nie może nie przyjąć modlitwy na on mówi, chce. I pomodlili się. Duch Święty wstąpił na niego, uwolnił go, uwolnienie, uwolnił go i on nie mógł pojechać na zamówienie. Znaczy stracił jakiś pieniądze, tak? Ale zdobył wieczne życie. Ale zdobył wieczne życie. Ja z nim patrzył i Natarę mówię, my z mówimy, czemu on nie chce On tak spieszył się, a tu nie chce jechać i się, Aleluja. <głos> Widzicie, naprawdę, naprawdę ludzie, z którymi rozmawiam, mówią, no, otrzymują, w duchach coś idzie, ale kiedy mowa idzie, przyjmij to w swój duch, bo ich ciało, dusza dotknięta pomazaniem i mówi się słowo modlitwa. Ha, ha, ha, Może u was tak nie było, a ja często zauważał, jak ludzie od razu reagują, osobno młode ludzi. I ja sobie myślę, po czemu oni tak reagują? Religijni ludzie, ludzie kościelne, ich jest dosyć dużo w Polsce. 99,9%. Oni nawet nie rozumieją, po czemu 99,9% żyją też w anty. Młody ludzie nie przyjmują, dla nich słowo modlitwa to jest ha, ha. Niektórzy czasami przyjmują, tak? No, ewangelizacji przyjmują, tak? Ale to tylko niektórzy. U większości to od razu... Ha? Ja mówię, czemu? Ta nie, nie, nie, nie. Każdym razem, kiedy szedłem dalej w tym, znalazłem tam duch zastraszony, no, bojaźni. Duch bojaźń. On w religii jest. A drugie to diabeł na pewno chce zastraszać Kościół słowem, pojęciem Ewangelia. Znaczy, taka, co pasuje, to ludzie chcą iść, chcą robić, a tam, gdzie troszeczkę jest nie tak, każda Ewangelia, która jest od Boga, będzie prześladowana, powiedzmy, będzie prześladowana. I diabeł będzie czynił opór. Dobra wieść w tym, że Bóg dał więcej siły i łaski Kościołowi i ludziom Bożym niż tej presji diabelskiej. Amen? O w czym jest dobra wieść. Ludzie szukają tam, gdzie nie ma presji, to Ewangelia odwrotna. Ona nikogo nie zatrzyma naprawdę z Bogiem. Ona nie uwolni nikogo. Jeśli Ewangelizacja, czyli Ewangelia nie uwalnia, jeśli ona nie uwalnia ludzi, Ludzie, którzy mieli dzisiaj być, oni mają być uwolnieni. Oni znaleźli jakieś przyczyny. U każdego znajduje się przyczyna i ona kryje się pod szyldem religijnym. To jest niezmienione myślenie. Warownia. I ja w modlitwie prosto stanę teraz i będę burzyć tą warownię. Ale także i Słowo Boże, jeśli Ty pozwolisz przemienić swój duch, swoje serce dzisiaj, każdy, ja i Ty, to jest szansa dla tego kościoła i jest wtedy szansa dla tego miasta. Inaczej na Ewangelię. No, kuchenna. To, tylko to pozostanie, bo ona jest wygodna. Zrozumiecie, wygodniej. Ja kiedyś dawno, dawno temu oglądałem telewizję. U Was jest telewizja? Ja oglądałem dawno temu i tam były programy, w każdym kraju, gdzie byłem, w Ukrainie, w Polsce, gdziekolwiek. Programy gotują, zawsze gotują. Każdy już wszędzie gotowali. gotowali. przyłączysz na inny program i tam. U was też tak jest. Ja sobie pomyślał i Ewangelia tak zaczyna być głoszona. No. Jaką potrawę dzisiaj by chcieli? Co no, Co świeżutkiego? Nowe danie mamy, Ewangelia uwalnia, ona czyni człowieka wolnym, ale nie kolejną potrawę, nie kolejny przepis przynosi z księgi kuchennej, księga kuchenna. kuchenna jest taka, kucharska. Nie ma takiej siły diabła, żeby zatrzymać tych, którzy stanęli i idą Ewangelium. Nie ma, nie istnieje. I no, zrozumiecie, nie istnieje, ponieważ Jezus zwyciężył nawet śmierć. Po czemu dajecie się zastraszyć? Dlaczego dajecie się w duchu temu myśleniu stłumić się? No. Jest dwie warownie. Biblia mówi. W liście do Koryntian 2, nie, 10, 10, dziesiąty rozdział Koryntian. Dziesiąty rozdział Koryntian. Mówi. Oręcz nasz nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. I dalej napisano i poddaje. I związuje, poddaję każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusa. Chodzi o myślenie, powiedz myślenie. Sposób twojego myślenia. Pokuta to sposób myślenia. Wiele ludzi coś robią dla Bogu, w nich nie ma pokuty. Oni zostawiają sobie religijną e, strzałę, maleńką, drzazgię, cokolwiek. Jeśli wy zostawicie drzazgię w ciele, to ona wam na naszkodzi po niejakim czasie. Ona niewidoczna, jej nie widać. Ale Bóg chce cię błogosławić. Ta drzazga zaowocuje, gnilizna wyjdzie i zepsuje tobie. Bóg mówi, uwolnij się teraz, uwolnij się każdy dzień, każdym razem. Stawaj pod przyszniec słowa, stawaj pod Słowem Bożym, uwolnij się od religijnych warowni, od falszywej warowni. Nie podobają się ludzi. W Polsce Bóg podnosi duch ewangelizmu, mocny. Niektórzy ludzie tego dotknęli i ich prosto jak wichr wziął. Wichr. Wichr. Ktoś prorokował kiedyś, że przyjdzie Boży wichr, pochwyci w mocy wielu ludzi w Polsce. A ja też widzę, że jak ci, którzy pochwyceni w duchu po niejakim czasie ich ta warownia, ich ta dżazga zaczyna owocować. Bóg daje słowo, Bóg dał ci duch i on uwalnia tego, on uwalnia. Dwie rzeczy, jak działa diabeł. Po pierwsze, pamiętajcie, że on działa z zasadzki. Powiedz słowo zasadzka. Zasadzka to jest takie miejsce, bo вот takie. No, i. Z no, to nie ja. On będzie przekonywał, że to nie on, że to ty sam win. On pierwszy będzie oskarżał ciebie, później bliźniego, później pastora, później twój kościół, później twój naród, później kogokolwiek, najpierw twoich bliźnich też. On działa z zasadzki. jest dwie rzeczy, przez które on strzela każdym razem i próbuje. Jeśli ta strzała zostaje w kościele albo w twoim życiu, od czego ja chcę dzisiaj uwolnić twoje życie i kościół. Wystarczy płytkiego słowa, płytki Ewangelii, wiecie? Wy macie słowo, wy macie słowo, wy nauczeni Bogiem i wystarczy to używać i staje się w porządku. Wy macie słowo. I na dzień dzisiejszy słowa tego wystarczające. Bóg jest dobry. On nie daje także. No ja, czy, czy zabrakło chyba, zabrakło. Za On mówi, wystarczająco jest, tylko jeśli ty używasz to. Amen? On daje na nowo. On wypełnia twój duch na nowo. On wypełnia twój duch na nowo. Hallelujah. Ale u nas jest dni ewangelizacji. I potem... Ja nie w nawiązaniu do tego tylko mówię. To Słowo, które przychodzi, ono jest wieczne. Jeśli pozwolisz, ono Cię przemieni na zawsze. Jeśli Ty tylko pozwolisz, Ty będziesz zawsze wolny. Amen? Ale sprzeciw rzeczywiście jest, kiedy... Ja mówię, zrobimy pierwszy raz, pierwszy maraton Ewangelii. I dzięki Bogu za gości, którzy przyjechali. Dzięki za to finanse, gdzie trzeba ich znaleźć. Pastor chyba pójdzie, będzie ich szukał finanse, żeby ich zabezpieczyć, ich drogę i wszystko. No tak Kościół może myśli. Taki sposób myślenia. Ale dzięki za tych, którzy otworzyli się w sercu i też to przyjmują, no, służą. Ale generalnie wszystko idzie według, no, musi być Cel, owoc. Jeśli my nie osiągamy cel, znaczy coś nie tak. Bóg nigdy nie da żadnego zadania, nie, posu, nie, pos, nie posyła na żadną rzecz, w której On wie, że będzie porażka. Ta warownia, pierwsza ta strzała, dwie strzały, które między sobą i może być i prawdopodobnie niektórzy ludzie to noszą w swoim myśleniu, ta czy inna strzała pojawia się. Pierwsza warownia to jest jakaś sfera życia dotknięta falszywym myśleniem, nieprawidłowym myśleniem. Nieprawidłowym myśleniem. Tam, gdzie brak prawdy, tam nie ma wolności. Nie może być prawdy na połowę. Jeśli choć odrobinę ludzkiej myśli zniewolona, to i całość będzie zniewolona. Bo ty chodzisz i dlatego człowiek szuka sobie komfortowego stanu. Kościoły zaczynają bardziej skłaniać się w większym stopniu. Ja nie, nie mówię dzisiaj o tych już podziałach, które spory, o tych moralność, niemoralność. W ogóle dla mnie to dzikie jest. Biblia o wszystkim mówi. Słowo Boże o wszystkim mówi. Amen. Gdzie jest moralność? Gdzie jest prawda? Amen. Nie mówi się, gdzie tam związki takie, związki nie takie. Mówi się tam prawda. Amen. Hallelujah. Ale Kościół, ja zauważył, że ludzie narodzeni od Boga, którzy żyją Biblią, też niestety oszukani tym, że szukają sobie. I to jest ta warownia, niewłaściwe myślenie. To niewłaściwe myślenie, którym ludzie zastraszeni. Aleluja. Ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ktoś mi kiedyś powiedział, pastor, jeśli ty tak będziesz głosił, a ja postanowiłem, jeśli inaczej głosić, ludzie jeszcze gorzej stają. Wiecie, że w komfortowego nie istnieje. Prosto nie ma. Wszystko to, co poza tym, to jest pseudo. Nie, w naszych czasach tego nie można. Pastor, co ty w ogóle? To odstrasza ludzi od pierwsza strzała. A to niewłaściwe myślenie. Ja że nie mówię ci, że musisz usiąść w kałuże, siedzieć i e, użalać się. Ty musisz zwyciężać. Razem z Bogiem, który już zwyciężył. Amen? Ale kochani, naprawdę nie istnieje komfortowego chrześcijaństwa. Ludzi, które idą drogą Chrystusa, oni poświęcają swoje życie. Oni mogą siedzieć na kuchni, w wygodnych warunkach, prawda? Żeby jechać gdzieś, żeby iść gdzieś, żeby iść na sąsiednią nawet ulicę. Jak tylko Kościół zaczyna głosić o Prawdę Słowa, moc Słowa działa. Rzeczywiście przyjdzie różne sprzeciwienie. Nie ma takiego sprzeciwienia, którego nie można pokonać i nawet ono nie zatrzyma. Kiedy głosili uczniowie, kiedy głosili uczniowie w mocy Ducha, tak ten sam Duch jest na, na Kościele, w każdym. W pewnym momencie w dziejach apostolskich napisano... Że oni głosili w mocy. Wielu ludzi nawracało się. I wy zauważacie, że nawracają ludzi na ewangelizacjach, tak? Wielu ludzi nawracało się. I tu im zabronili. Dzisiaj może być nie każdym razem przyjdzie ktoś z urzędników w Polsce zabronić się, głosić Ewangelię. Chyba, że ktoś może przeszkadzać. Ale tak oficjalnie nikt nie zabroni. Ale diabeł nienawidzi tego. On maksymalnie szuka, jak stłumić, jak nie pozwolić. I on z pierwa próbuje wszystkich, później pojedyncze. Ale te ludzie nie powiedzieli, hallelujah, nam zabronili, bo tam nawet, tam nawet ich pobili. A to nieprzyjemność. Paweł otrzymał, nie Paweł, Piotr. Apostolowie otrzymali trochę tam, Ale oni nie, nie pozwolili w falszym myśleniu wejść i żeby powiedzieć tak. No wiecie, bo wy nie wyobrażacie, jakie presje bywają, prawda? Ale jeśli stajesz w duchu, presja odchodzi natychmiast. Ja nie wierzę, żeby Bóg dopuścić mógł tak nie żeby Bóg coś dopuścił, czego człowiek nie może przejść to nie oznacza, że trzeba nie współczuć, nie wspierać na odwrót, jak raz Bóg liczy, Bóg liczy. Powiedz ze mną, Bóg liczy. Bóg liczy na Twoje wsparcie, na Twój pieniądz, a ja ich nie mam. To Ty możesz ich i nie mieć zawsze wtedy. Bóg liczy na Twoje wsparcie duchowe, na Twoje, na twoje modlitwy, na Twój czas, On też liczy. Ja niedawno był w środę w jednym spotkaniu, ja nie będę opowiadał w ogóle całej historii. Tam. Ale człowiek powiedział prawdę, że nie modne teraz mówić o prawdzie biblijnej. Nie, nie modne, no jakby. Ale on powiedział, ja muszę. I kiedy on powiedział, muszę, stał i pięćset osób, pięćset osób stali i przyjęli Ewangelię. Ja mówię, o, odważny. Ma pomazanie. A mógłby powiedzieć, nie, to nie modne, to nie ta tradycja. To nie, to, to nie tradycyjne. A ono biblijne. Ewangelia nigdy nie będzie modna. Ona prosto Ewangelia. Ona uwalnia. Ona jest siłą, powiedz siłą, mocą, kochani. To jest ta sama ewangelia, o Bóg powiedział ci żyć. Ona jest mocą. I to pierwszy, pierwsza warownia, to jest kiedy człowiek zgadza się, Brakiem przymiany myślenia w jakiejś stronie życia. To jest ten strzał. I Bóg będzie mówił temu człowieku przez Biblię, przez słowa Pastora. Koniecznie, ja Wam gwarantuję, to jako lekarza. Lekarz normalny nie wypisuje złych leków. Amen. Normalny lekarz, normalny. Ja mówię o normalnych lekarzach. Bóg jest najlepszy lekarz. I on nigdy nie zawodzi. Amen? Na lepszy. On zawsze uwalnia i uzdrawia. Amen? I ot, kiedy człowiek... Po czemu ja nazywam to warownia i ja wam wierzę, ale jest teraz, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj każda warownia ma runąć w twoim życiu i w Kościele. Amen? A warownia po tym, że to jest twierdza. Nie wypuszcza i nie wpuszcza. Może być drobna twierdza, ale brzydka, nieprzyjemna. Nie, nie wszystkie twierdze jest. Nie mam jaka najwiję.. Jest takie góry, których ja chcę wymówić i nie w się. Dobra, polskich gór nie wymieniam, bo jest najlepsze, tak? ale to jest, czasami wystarczy tej drobnej. Jeśli jest źródełko, a każde życie, tam jest źródło życia w serce. Biblia mówi, że ponad wszystkiego chroń swojego serca, bo z niego wytryskują wszystkie źródła życia. Źródło to takie źródełka, źródła, tak? Wystarczy, jeśli byłeś kiedyś, gdzie jest czyste źródełko, maleńkie, ono zazwyczaj nie bije jak potok, jak fontana, ono nie bije. Ono malenkie, najczęściej. Później aby dalej wisła. Na przykład. Ale pierwa, jeśli ty w to malenkiej żudełko położysz kamyk, maleńki, to Wszystkie rzeki w łodzie podziemnym. Ona zamknie się. Nie, nie będzie działać. I diabeł niepotrzebny duży warowni budować w życiu ludzi. Wystarczy zostawiać parę kamieni. Parę kamyków. Człowiek zaczyna unikać tego tematu. O, jeśli w kościele mówią o tym, to mnie się nie podoba to. Ja na takie kozania nie przyjdę. Jak tylko taka myśl przyszła, nawet może myśl nawet nie przyszła, człowiek automatycznie to unika. To już jest warownia, która człowieka będzie niszczyć. Nawet jeśli ten człowiek będzie uczestniczył we wszystkich służeniach kościoła, jeśli on na księżyc dla kościoła, nawet poleci, nie wiem dlaczego. Ale nie da się. No zrozumiecie, jeśli zamknięte to właściwe, które Jemu ma żywić jego życie, rozumiecie? I to nie Bóg te kamienie postawił, mówi, że ja dał Tobie Słowo i burzyć tą warownię w duchu. Amen? Słowo Boże, Biblia mówi, burzy każdą warownię. Każdą. A to niewłaściwe myślenie, które później łączy się z tym drugim punktem, ten drugi sposób diabelski, strzała ta, dżazga ta. Pierwsze to niezmienione myślenie. To niezmienione myślenie. To niezmienione myślenie. Ja wezmę tylko z jednego miejsca pisma teraz dla modlitwy. Gdzie to jest? O. Niezmienione myślenie. Niezmienione myślenie. A drugie, co zaczepię, to niezmienione myślenie. Człowiek spierwa, wy zauważyliście, że i w was, może i w innych życiach, wy zawsze to będzie widzieć. Człowiek leci za Jezusem, leci. Halleluja! Zdobywam. Później jego miecz staje nie tak ostry. Miecz to duch twój, ze Słowem Bożym. Później jeszcze nie tak ostry. Później w ogóle staje przy tym, przy tym Później przestaje w ogóle działać. I ten strzał, diabeł działa z, z zasadzki, z zasadzki. I wystarczy, jeśli człowiek pozwolił, żeby ta, ta pierwsza czy ta druga rzecz, o której powiem, za, za, zatrzymała się, albo pozwoli. To przyjdzie do wszystkich, Czy strzały będą lecieć w Kościół, w Twoje życie. Ja nie powiedział i nie, nie, nie głoszę dzisiaj Wam, kochani, że to nie leczy te strzały. Oni Lecą ale ja nie pozwolę im psuć mojego życia, tym drzazgą, niezmienionemu myśleniu, religijnym, falszywym myśleniu. I drugie, kiedy diabeł nie udaje się cię zatrzymać przez to, on widzi, że ty i tak bierzesz słowo, szukasz prawdy i starasz się, to druga jego taktyka i sposób zasadzki, jak on działa. On zaczyna cię kusić komfortem. On zaczyna Cię kusić komfortem. Komfort nie od razu, że Ty mówisz, mnie nie interesują pieniędzy, mnie nie interesuje niczego, mnie nie interesuje niczego. I każdym razem Ty z Bogiem rozmawiasz, u mnie nie ma nic, to... Ja konsultuję dużo, dużo ludzi, którzy tak myślą. U mnie był taki sposób myślenia. W trudnej sytuacji ja wpadałem w szal i... ho, U Was tak nie było. O Boże, dlaczego dopuściłeś? A to już jest falszywe myślenie. Bóg niczego złego nie przynosi w nasze życie. Amen? Jeśli to i przyszło, Boże, ja znam, że Ty znasz, jak to pokonać. Panie, ja znam, że Ty znasz, jak mnie z tego wyjść. Nawet jeśli w to trafiłem z mojej pomyłki. Nawet jeśli jak gdzieś coś nie tak uczyniłem, ale Ty, dobry mój Bóg, Ty zbawiłeś mnie. I Ty mnie wyratujesz. Amen? Tak młody się Dawid, on mówi: Wyratujesz mnie z każdy, ja my ja nie zostanę tam. Bo kiedy ból i różne takie rzeczy przychodzą, człowiek zaczyna, choć im rozumie, że to właściwie. człowiek szuka swojego ja, swojego, gdzie mu się wyrazić, gdzie komfortowo bardziej. I tak zaczyna myśleć o Ewangelii. Dlatego tak kościoły pomylili się i zaczynają mówić, że oni głoszą Ewangelię. A to jest prosto jakaś komfortowa Ewangelia. Nikogo, jeśli Ewangelia nie zmienia miasta, jeśli ona nie uwalnia ludzi, uwolnienie. Człowiek był inny, stał innym i świadczył o przemianie. Amen? To jest uwolnienie. Ona uwalnia od demonicznych sił. I ja w ogóle postanowiłem, no, to nie nasze służenie biegać za muchami. Jeśli uwolnił Cię Bóg, jeśli Syn Boży Cię uwolnił, będziesz wiecznie wolny. Amen? Hallelujah. Niezmienione myślenie i komfortowo żyć komfortowe Ewangelia. Bóg mi przeciw słowo komfort. Ja wam, ja dzisiaj nie napadam na słowo komfort. Miejcie komfort gdzieś w życiu. A pojmowania wszystkiego, że to jest jakby takie, ja mówię, diabeł, jeśli nie udaje się zatrzymać w Tobie myślenia falszywego, on będzie będziecie drugim tym kusić. Czemu nie tak? Czemu nie to? I dlatego te, to drugie, kiedy ludzie troszeczkę otrzymają od Boga odpowiedź, a Bóg i tak jej dał w całości, nie troszeczkę. Ale trochę tam polepszenia w finansach, były problemy z mieszkaniem, otrzymałem, zrobili to, tamto i człowiek mówi, jest u mnie żona, nie, no tam, nie wiem, komu co... Jestem nie wszystko. Problem w tym, że Bóg nie przeciwko tego. Problem w tym, jeśli ty tak będziesz z zado... samozadowoleniem siedzieć, to staniesz znów niewolnik. Może komuś trudno to dzisiaj słyszeć, ale gwarantuję, ktoś, u kogo cały czas to przychodzi, ty z tym walczysz, to jest warownia. To by trzeba prosto ją zburzyć i przestaniesz tam cały czas walczyć. Nie trać na to czas, nie trać czas na te wietraki niewłaściwe. Zbóż warowni, powiedz ja nie będę z tym się zgadzać. Mój duch od tego ma być wolny, serce ma być za Jezusem. Amen. Jeśli potrzebujesz wsparcia w różnych sferach życia, Bóg obiecuje cię w Słowie Bożym. I wtedy wracasz do pierwszego sposobu, zmieniasz myślenie. Amen. Zmienie, dzisiaj zmiana myślenia przyniesie Cię w każdej sferze Twojego życia, gdzie jest potrzeba. Religijne myślenie nie chce nigdy stać za Słowem, ono tylko mówi o Słowie. Ono mówi, że Słowo fajne, czytajcie Słowo, siedźcie w Słowie. To nie oznacza, że tak człowiek będzie czynił. Faryzeusze tak mówili. Faryzeusze zawsze nawoływali, rób, to, rób więcej tego jeszcze, jeszcze, jeszcze. A Jezus mówi, to co oni mówią, nie róbcie tak. Nie postępujcie według ich uczynków. Trzeba wyrzekać się tego falszywego myślenia, wyrzekać się komfortowego komfortowego chrześcijaństwem. Kiedy przyszła presja na Kościół, pobili parę apostołów, zabronili religijne myślenie od razu. Trzeba szanować każdą decyzję. <głos> Oni mu powiedzieli, stop, jak to my nie będziemy iść głosić w Ewangelii? Bo religijne myślenie zgadza się z tym, co cię prysuje, czy, no, ciśnie. A Bóg mówi, oni mieli właściwe myślenie, oni przyszli stali w modlitwie, jeśli czujesz presję w modlitwie, amen, jeśli czujesz jakieś stańskimś modlitwie, minimum jedną osobę musisz znaleźć. Tak musisz być nauczony. Amen? Amen? W modlitwie. Jednego żołnierza diabeł może pokonać. Dwóch już jemu trudniej. Trzech, widzicie, oni stanęli w modlitwie i powiedzieli tacy słowa. I niech w każdym trudnej sytuacji brzmią te słowa w twoim życiu. Pani, ty twoją ręką czynisz cuda i znaki. Pani, ty twoją ręką czynisz cuda i znaki. Tak oni zaczęli modlić. Panie, oczy nasz. Boże, oczy nasz. Amen. I powiedzieli, tam, tam zabronili nam. A my modlimy się i o czym oni wstali w modlitwie? Boże, daj nam, żeby kamek ten nie ząsł, kamek, kamek, nie, kamy, nie, nie stłumił tego źródła, które jest. W momencie, kiedy pozwalasz, później trudniej. Jeszcze pozwalasz, jeszcze trudniej. A jeszcze jeszcze pozwalasz, to warownia już gotowa. Jak jajecznica. Tylko twarda. I później już ludzie głoszą Ewangelię od warowni tej. To, co im ona pozwala, tak oni, tak oni robią. Nie to, co Bóg oczekuje. Nie to, czego On, w czym On prowadzi. Ty nie. Taki, tacy ludzie, taki Kościół nie może w pełni iść za Bogiem. To wykluczono. Sam Bóg nie może prowadzić. Oni zwrócili się, bo rozumieli poważność tego. Oni zrozumieli ważność tego, że jeśli pozwolą stłumić ich, wysłuszcie, usłyszcie, ważną rzecz teraz. Kościół w Łodzi, Kościół w Polsce. O, ta, ten moment, diabeł łapie Cię. Ty wychodzisz na nowy poziom i położy on kamień. I Ty pozwolisz i wyrośnie to. I Ty dalej nie przejdziesz, jakby nie liczył na Wszechmogącego, Bóg Wszechmogący, Bóg Wszechmogący. Twoje już myślenie wtedy religijne, Twoje modlitwy staną religijnymi. Oni rozumieli, wow, oni nad tak byli czuły na ducha, że oni rozumieli, nie pozwolę, stop, stop, stop. Boże, daj mi z odwagą iść dalej. Amen? Nie tak, żeby jakoś, Boże, przetrwać. Boże, Boże, Boże, Boże daj mi z odwagą nam głosić Słowo Boże. Wod tu Oni bali się, żeby tu nie położył nikt tym kamień. Ten. Wielu z Was, Wam tam położony kamień. Wam trudno wyjść. Jest ludzi, którzy trudno wyjść na ewangelizację. Jeśli Ty nie pokonasz tego dzisiaj, to trudniej ci będzie jutro też tego, to pokonać. Postanów to. Ja rozmawiam z niektórymi kościołami w naszym mieście. U nich słowo ewangelizacja, ewangelia. Ewangelia dla nich coś takiego. Ale ewangelizować w prawdzie, gdzie jest prawdziwa Ewangelia, która uwalnia to odstrasza ludzi. Dlatego, kiedy ewangelizacja, nie znajdziesz dużo ludzi od razu. Strach przychodzi. Religijne myślenie. Ja w swój sposób głoszę. To jest taka brednia, falszywe myślenie z całą odpowiedzialnością, mówię. To jest cała brednia. Ja głoszę w swój sposób. Wszyscy, którzy teraz usłyszeli mnie, wy nosicie brednie. Я в свой способ, то есть фальшиво то есть застрашно Евангелие, которая с Евангелием Иисуса Христа, не манит спульного. То слово не ма то слово позбавлено эмоции. Евангелизуем на улице не просто не евангелищи только. То че, кто ритуруем дороги, там, у кого есть дар евангелизму, Torują jakąś tą drogę. Na nich też jest presja. Za nimi trzeba stać w modlitwach też. Ale z odwagą. Bez warowni. Kościół musi być bezwarowny. I te ludzie to rozumieli. I oni mówili, stop, stop, stop. Wiemy, o co tu chodzi. I oni mogli spokojnie zostać w swoim komforcie. Wiecie? To drugie oszustwo diabelskie, strzał. A oni powiedzieli, stop, stop, stop. My się z nimi nie zgadzamy. Co znaczy zabronili? Boże, daj nam z odwagą głosić Słowo Boże. Amen? Z odwagą. Nie pozwól, to jest tu, bo tu, gdzie pokazuję. Ja tak obrazowo Cię pokażę. Przypuśćmy, że tu jest tu, bo niektórzy ludzie mnie pokazują. U mnie tu, tu. Tu tak jakby kamek stał. Ja mówię, wyjdź kamek w imieniu Jezusa i uwolnij się. Amen? Wyjdź! Wyswobodzi duch. Wyswobodzi duch. Hallelujah. Twój duch należy Bogu. Twój duch należy Bogu. Twój duch należy Bogu. On urodził się od Boga. B Bóg jest twoim krewnym w duchu. Amen? O, ja mówię, wow, w całości. Mój duch narodzony od Boga. Mój duch narodzony od Boga. Amen? Nikt mnie nie od tego nie może ani rozłączyć, ani y, światy, ani ziemię, ani podziemie, ani jamy, ani doły. Amen, ani nie góry. Ja mówię, stop. Stop. I musisz być uwolniony od warowni komfortu. Komfortu. Prosto podpowiadam. To nie jest także Bóg przeciw jakichś no, normalnych warunków życia i żeby zabezpieczyć i dać Ci i pomagać nie o to chodzi, chodzi o to, że tam jest sprawa kiedy człowiek, jeśli diabeł widzi, że on nie daje się mu zatrzymać Cię w falszywym myśleniu religijnym, on będzie Cię cały czas wskazywał, czego nie masz czego Cię brakuje A jeśli nie pozwolisz, to po niejakim czasie uwidzisz, że nie brakuje. Bo uzupełnia się Bogiem. Amen? Ludzie piszą różne takie prośby. Ja nigdy nie poniżam prośby, że tam to słabe, że to w ogóle takie, ale czasami porównując to, człowiek pisze, ja nie mogę służyć Bogu, bo mnie tam nie wiem, takie BBB. Ja mówię, wow, czy... i tutaj, że przychodzi prośba, pastor, zagraża się mojemu życiem. Od, służy człowieku. oddaje życie i ja mu porównuję. Mówię, Boże, jakiś śmiech. Oni nie po pozwolili, żeby był położył małańki kamek na ich duch. A powiedzieli, Panie, to jest dla nas najważniejsze, priorytet, żeby zostać w Twojej woli. Daj nam odwagę. Oni bali się stracić ten duch odwagi, wiecie? Duch odwagi. Bo oni wiedzieli, że pozostałe im będzie wszystko dane i tak. Oni nie prosili, Boże, zachowaj nas przy życiu, nasze mienie, nasze to, jakoś niech to zostanie. A gdzie je ja będę miał? A gdzie je ja będę mieszkał? A co będzie? Boże, nie daj stłumić mój duch. Daj mi odwagę, aby je słowo szło przez moje życie. Żebym był kanałem. Żebym był kanałem Twoim. Amen? Żeby mógł modlić się wolno, swobodnie. Bóg będzie używał Cię w modlitwie. Amen? Twój Kościół i Twoje życie. Ale Ty musisz być czystym, świętym kanałem. Amen? Bo Bóg jest święty. Święty to nie ten, który mówi... Święty to jest stan Twojego serca. Właściwy stan Twojego serca to jest świętość. A nie wyszukiwanie czegoś w innych ludziach. To jest właściwy stan Twojego serca. Bo nie Ty sobie no, zarobiłeś świętość, a Bóg Ci dał świętość. Amen? Bóg uświęca Cię. Wylanie ducha. Ono zawsze jest. Jeśli go ceniasz, to będziesz doświadczasz jeszcze więcej. I kiedy w nim chodzisz, siła Boża będzie. Jeśli Kościół chodzi w tym duchu, siła Boża będzie na Kościele. Amen? I w Kościele, i na Kościele. Kiedy do... Nasz dobry Bóg dał tą zapowiedź i wylał swojego ducha na nas. Dał nam ducha. On, on oczekuje, że Ty go poznasz, będziesz w nim wzrastał, będziesz cenić to. Napełnisz swoje życie jego życiem. Kiedy pierwsze wylanie było na Kościół. Pierwsze wylanie było na Kościół. Na grupę ludzi. Wtedy jeszcze oni nie nazwali się Kościołem, a na grupę ludzi. Pierwsze dzieje apostolskie, pierwsze wylanie. Potem idzie ono cały, stały czas, jeśli w to wchodzisz. Amen? Każdy, kto daje Jezusowi życie, musi być ochrzczony w duchu także. I napełniać się, i żyć duchem, w Bożym duchu. Amen? I potem mu było wylanie, ale i było sprzeciw. Może tam my nie widzimy oficjalnie, że ktoś zabronił, ale tam naśmiewali się, tam ludzie lekceważyli. I Piotr podniósł głos i powiedział, mężowie, ja z odwagiem podnoszę głos i wraz z nim wstali inni uczniowie też, mówił, to nasza część i tak jak my robimy, będą inni kościoły i ludzie robili na ziemi. I on zaczął im głosić, że to te ludzie nie pijani i nie po co nas oskarżać, że pijani. Nie jesteśmy pijani, on mówi. Ale to jest zapowiedź proroka Joela wyleje mojego ducha na każde ciało. Amen? Tak on głosił z odwagą. I on nie pozwolił to stłumić. Ja wam coś ważnego mówię, bo temu że kochani, wy nie myślicie, że no, Boży Duch, on nie wchodzi z bokserskimi. rękawicami nazywają się. A to, co zimą ubierają tutaj? Jak tak można nazywać? <grym> Dobra. No, on nie chodzi w tych cały czas, że jeśli coś nie tak, nie, po nim on bums. Nie. Jak poznajesz go charakter, on prawda delikatny. Ale w nim cała moc wszechświata znajduje się. Kiedy on przychodzi w twoje życie, ty nie dasz rady uporządkować, a on uporządkuje, co ma być w duchu, w duszy i co ma być w ciele. Amen. On rozstawia wszystko na miejscu. Mówię, to, że mój dom. Hallelujah. Amen. Ty jesteś Bożym Domem. I Piotr wiedział o tym, że to my odpowiedzialne, za dom też. Ja mówię, stopie, my nie pozwolimy stłumić tego, bo my otrzymali to wylanie i ktoś naśmiewa się, ktoś lekceważy, ktoś nie przychodzi, ktoś robi odwrotnie i z tego powodu ja nie będę upadać, ale podniosę głos, a w nim był głos Pana. Amen? W Tobie jest głos Pana. W Tobie jest głos Pana. Amen? Przeciw każdej presji, przeciw kłamstwa przeciw tej warowni, o której dzisiaj mówimy. Głos Pana. I ja modlę się, żeby w Tobie powstał głos Boży. Głos Boży. Boży głos. Amen. W Tobie jest głos Pana, który stłumi wszelkie demoniczny głos, wszelkie demoniczne presje, wszelkie demoniczne warowne myślenia. Warownia nie chrunie w imieniu Jezusa. Amen. Halleluja. Potem, że Bóg jest dobry. On dał Ci swój duch. I On powiedział, ja Cię prowadzę. I nie martw się, co wokół Ciebie, jeśli u Ciebie będzie w porządek w sercu, u drugiego będzie porządek w sercu, Ty uwiedzisz, jakie wylanie ducha nastąpi za tym. Amen? Ty uwiedzisz, jakie ewangelizacje pójdą za tym. Ty uwiedzisz, jak Kościół pójdzie za tym, kiedy stanie w duchu wolnym w Bogu, w Jezusie, Chrystusie, który dał nam wolność. Amen? Nie zgadzaj się z warownią. burz warownię w każdym czasie. Nie pozwalaj, bo warownie to jest jak te drzazgi. I diabł chytry, jemu niepotrzebne duże góry, bo ty ją widzisz wtedy. Maleńki kamyk ty nie widzisz. On położył i odszedł. I to już jest warownia, bo dla twojego źródła, jakiegoś, to jest warownia, to jest cała góra już. Был такой человек, я им скончал в молитве. Наман в старом Тестаменте. Я читал там историю, и я просто там их историям скончимые сходки. Весь в свой дух, в свое сердце, в самое лан, не кролевское, Druga Księga Królewska, Druga Księga Królewska, pięć, Druga Królewska, pięć, Druga Królewska, pięć. Wysłuchaj, w ważne słowach kilka, to nie porady, to jak raz to słowo, które burzy warownie, które mogło zaistnieć w bądź jakiej sferze, czy to jest warownia ta komfortowa, Czyli warownia, która szuka swojego ja, swojego mnie, mnie nie wystarczy. A Bóg wtedy mówi, ja nie mogę pomóc Ci, bo Ty sam, sam postawiłeś warownię. To znaczy cały czas psuje. Ty nie możesz wolno, swobodnie iść za Bogiem. I także to myślenie, które zawodzi cały czas. A Biblia tu mówi tak. W piątym rozdziale Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym, u swego Pana. Niech Boży Duch prosto da Ci teraz to pomazanie, które pomoże Cię wyjąć stąd właściwe Słowo. I wielce poważnym, gdyż przez Niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mącz ten nabaw, nabawiał się trądu. Po pierwsze, ja powiem Ci, jest ludzie, w których można powiedzieć, na nich i dar działa Boży. Wyznacie, dar Boży? Jest dar Boży. Amen? Widać, dar Boży działa i potężnie. O, hallelujah. Ale warownia psuje im całe życie i psuje innym życie I sporo takich ludzi. Ja mówię, nie powinno tak być. To przygrana już na samym początku. Ten dowódca, ten człowiek, potężny wojownik, jak czytamy o nim. Mocny. Jego bali się wrogowie, ale jemu przytrafił się trą trądzik. Diabeł chytry. Ludzie mogą być oszukani przez niewłaściwe myślenie. I tutaj ten człowiek, lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz aramejczycy wyruszyli na lupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żo żonie na Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, do, do, do swojej pani, Ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet, wnet uleczył z trądu. I wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu Panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Pierwsze, to jest dobry krok, który zawsze... Ty musisz usłyszeć Boży głos. Powiedz Boży głos. Uwolnić się od trądu, od, od warowni. To nie znaczy krzyczeć na niej. Warownia, warownia. No to jeszcze nie, nic. Ona cię nie słyszy może być. Bo nie chce. Zatkała sobie uszy, i mówi, ja nie słyszę. Tu chodzi o to, że on pierwiej, jemu trzeba było uniżyć, uniżyć się. Potem może słuchać dowódca, generał, szanowany człowiek, posłuchać jakąś dziewczynkę, tym bardziej obcą, wysłuchać jej głos, co ona mówi, to według ludzkiego punktu większości ludzi, ich myślenia i osobno religijnych ludzi, to jest nie mądro. Ewangelia musi przychodzić z mądrego źródła. A Bóg mówi, ja wybrał głupie tego świata. No, od takiego jak pastora, od tego. Ja nie boję się. O, to, to. Musi wyjść to z właściwego źródła. I tam już siedzi to. A on powiedział: Nie, dobra, no mnie, co mnie w ogóle, co mam tracić? I on musiał upokorzyć się, stanąć o tak od, jak każdy z nas, żeby warownię pokonać, musisz pokorzyć się przed Bogiem. Amen? Ty nie możesz z, z, zburzyć warownię, jeśli ty niepokorna Bogu czy niepokorny. Słyszysz? Nie. Stać w pokorze, Panie, to pierwszy mój krok i już warownia sama zacznie się rozsypywać. Warownia sama zacznie się rozsypywać. I ja mówię, Boże, dobrze, że on Cię wysłuchał. Kto by pomyślał, że on mówi do, przez maleńką dziewczynkę. I to było wyjście dla tego bohatera. Ja widzę chrześcijan jako mocnych bohaterów w kościele. I mówisz słowo ewangelizować. Aaah! I Albo inny. widzicie? A Bóg mówi, uwolnij się. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu Panu. od Piąty wierszy mówi tak, król Aramu odpowiedział. Więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego i wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. Tu ja mogę powiedzieć wam, czasami ludzie, nawet e, nie chodzący do kościoła mądrzejszy, chodzących do kościoła. Oni rozumieją, że oni przed swoim Panem nigdy z pustymi rękami nie stają. Co im? Pastor, ja nie mogę chodzić do kościoła, jeden człowiek tak mówi. Ja bo wszyscy ludzie źli, im wszystkim powodzi się w finansach, kością skazanej na biedy. Na biedy czy biedy? Na, co? na biedy. A bida to co? Biedy. Dobra. No coś takiego. Ale to nieprawda, to jest falsz. Jeśli ten nowy obcy król rozumie, weź to, co możesz, weź. Oni mogli mieć złoto. Bóg nie oczekuje że ty nie masz złoto, żeby ty gdzieś go wydostał. Amen? Nie, tego nie... On, nie. Ten człowiek wziął to, co miał. Amen? Wspomnijcie, Piotr i e, Jan szli w dziejach apostolskich do świątyni i siedział człowiek, który żebrzeł i nie, był niechodzący. Znaczy, nie działała jakaś część jego życia, jego, jego ciała. Tak samo jest wielu niechodzących w duszy swojej, i wielu, wie, no, u nich wszystko działa, a jest strony, w których u nich sparaliżowane. I Piotr powiedział tymi samymi słowami, srebra i złoto ja nie mam ze sobą, ale ja dam Ci to, co dał mi Bóg, ja dam Ci to, co mam. Amen? Temu człowieku on dał srebro i złoto. I on mówi, wyprawił to, weź to ze sobą, i przyniósł więc list, napisano, list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wy, wiedz, że to ja wysłałem do ciebie na Amana, ten drugi król mówi do izraelskiego, mojego sługa, abyś go uleczył, uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. Wiecie, ludzi oszukani w swoim myśleniu, oni tam, gdzie idzie dobro, <grym> <Ja> już... <grym> oni tam, gdzie idzie na nich dobro, oni podejrzewają, że to zło. Coś nie to. Ten król izraelski był pewien warowni religijnego myślenia, a był jakby z iz izraelskiego narodu, z wybranego, wierzący, można powiedzieć, naszym językiem współczesnym. Niewierzący zachował się wprost. Dał złoto swojemu słodcy, powiedział, idź, to jest szansa, to jest możliwość, wykorzystaj. Może Bóg tam tamten, tam, ten Bóg, on nie znał, jaki Bóg nawet, wyratuje. A ten wierzący, szukają do mnie podstępu. <laughs> Niewłaściwe myślenie, będzie bać się tam, gdzie bać się nie trzeba. Bóg nie dał nam duch strachu. Amen nie dał nam duchu boje, ducha bojaźni. Chwała Bogu za Bożego proroka, który dalej idzie tam. Jeśli by naprawdę to zależało od tego króla, to na nim by wszystko skończyło się. Bo tak u wielu religijnych ludzi, oni równo idą do sposobu ich, ich myślenia. Dalej mówią koniec. Co ja? Bóg. A Bóg i spyta cię, na kogo Ty liczysz. Na siebie. Bo religia sama w sobie tworzy Bóg, Boga. A gdy do Elizeusza Męża Bożego dotarła ta wie, wieść, że król izraelski rozdał swoje szaty, posłał do króla i, i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamtym przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi i ze, swoimi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, o to myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imię Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąb. Religijne myślenie zawsze ograniczone. Ono ograniczone. Ono ograniczone tą warownią. Ono ograniczone tą warownią, które tam siedzi. Słowo Boże mówi, popracuj nad tym stanie jeszcze raz pod słowem. Wiecie, siedem raz wykąpać się w brudnej jakiejś rzece, to niezbyt było mądre jakieś ale powiedział Człowiek Boży, Słowo Boże wyszło. Przecież przed tym Naaman był posłuszny temu głosu i słowu. Tu w nim powstaje W, co znaczy to? Myśl, powiedz słowo myśl. Kochani, jeśli wyczytali czytali tą z, z historię Naamana, Wyznacie, że On oczyścił się po kilka wiersetach, tam niesamowite szczęście przychodzi w życie, kiedy ty wolny, oczyszczony i idziesz zdrowy. Amen. Od trądu oczyścił się. Trąd to było skazanie. Trędujacie żyli za miastem, jeśli znacie. I leczenie na to nie było. Nie, nie można było ich wyleczyć. Tylko oni wiedzieli, że coś ponadnaturalnie może być. Bo, Boże ponadprzyrodzona siła może być. ich wyleczyć. I od ten człowiek mówi tutaj, co ja w ogóle, z nawet uległ, posłuchał dziewczynkę, wsparł go król. Bóg cię zawsze wesprze w twojej drodze, jeśli ty wierny decyzje podejmujesz. Nawet jeśli nie, nie zgodnie z różnymi opiniami ludzkimi, ale ty, jeśli właściwą decyzję z Bogiem podejmujesz, Bóg cię wesprze. Amen? Bóg zawsze wesprze swój Kościół. W finansach, w złoto, w srebro, zawsze, jeśli postępować w myśli Bożej i nie, nie dać, nie pozwolić temu kamyku stłumić. Amen? Ja wam gwarantuję, zawsze Bóg będzie troszczył się o Kościół swój. Zawsze. Bo to jest dzieło Jego, ani pastora, ani twoje, nie czyjeś to Jego, ale On czyni to nami w naszej odpowiedzialności. Amen? Nas postawił częścią tego. aleluja i Naaman prawie potknął się już o to. Siedziała w nim warownia. Ja Wam pokazuję, jak nie... Spirwa on nie widział tej warowni. On nawet nie znał. On uginał, on mógł spokojnie pokonać to myślenie, żeby poddać się dziewczynce wysłuchać głos Boży. To pozwoliło mu wysłuchać głos Boży. A dalej w nim powstaje... Brrr! So to Siedem razy. Ja to religijne myślenie. Zauważcie, jaki jest sposób religijnego myślenia. Zauważcie, ja pokażę wam za sekundę. Może być w tobie znajdzie się dzisiaj. Zbóż to! religijne myślenie. No jak, co mi pomoże Słowo? Co mi pomoże Bóg? A Bóg jest Słowo. Same Słowo burzy warownie. Ja nie pójdę na bo Dzisiaj kogoś nie ma. A ja nie powiedzę, bo, bo, Co mi to pomoże, jeśli u mnie jest to i to, tamto? Co mi to da? Co mi to w ogóle pomoże? Siedem razy, siedem razy, siedem razy chodzić do... Siedem razy, siedem razy. jak raz w niego to było wyjściem. Siedem razy zdjąć ubranie, ja nie wiem, czy on w ubraniu tam, czy... I wejść do tej wody. Siedem razy. Można pomyśleć, po co siedem razy? Co tam za magia jakaś? A ja wam powiadam, siedem razy, to znaczy Bóg pokazuje, jeśli wy znajdziecie w hebrajskim tą liczbę, ja nie będę wam żadnej numerologii dzisiaj wykładać, <laughs> ale prosto chcę powiedzieć jedną rzecz. Że to jest sprawa, że Bóg już posłał odpowiedź. Odpowiedź, ale musisz stać pod słowem Bożym. Ile? Ile potrzeba? Ja chcę znać natychmiast. Włoż na mnie ręce. Jeśli to nie stało się, religii, religia wymaga idealizmu ze wszystkiego. A Bóg mówi, że słowo Boże. Religia mówi, że idealizuje wszystko. Ja to myślałem, że włoży na mnie ręce i puch! Cudy znaki. Pastor powiedział, gdzie cuda i znaki? A pastor mówi, idź, wstań pod Słowo Boże. Idź, wstań pod przysznic, idź, stań z siedem razy. Jeśli trzeba i 77, bo to dla Twojego ratunku, amen, to dla Twojego duchu, w zależności od Twojej, od twojej warowni i jest te razy, ile razy trzeba, może być i jeden, może być i pół, a może być w ogóle niepotrzebno żadnego razu, natychmiast cud działa, Boży Duch jest nad Tobą, amen. Twoje strony życia mają być wolne. On w cud, Bóg jest także w cudach i znakach. Może natychmiast uwalniać i uzbroić się. Amen? Natychmiast. To, co on czyni dzisiaj. A niektóre sfery potrzebują siedem razy. Niektóre strony Twojego życia, bo tam warownia taka zaistniała. Chodź siedem razy pod jed... niektórym ludziom jedno kazanie, trzeba siedem razem przysłuchać. Co ty, co nam mi da? To i da. Бо кто хоть раз видел, как работает молот. Михаил, ты знаешь, как молоты работают. бу бу И пока не будет разбита. Амин. Часами ніхто же пик. Аллилуйя, аллилуйя. А там у нас на место. Пик. Mało tego, ja to nazywam, znacie co to jest? To strzał w swoją nogę. To jeszcze gorzej. Boże, mi boli! Buf! W drugiej już nogce boli! Buf! Diabeł działa w zasadzie. I człowiek, słuchajcie ważną rzecz, i człowiek ucieka w swoją zasadzie. И в свои ноги. Так делала воровня Во всем винный Бог. Боже, чего? Jak on szczęśliwy wyszedł, ten człowiek. Jak jest szczęśliwy. Bo jednak dał się warowni tej zburzyć. Pum! Powiedział, nie, nie strzelał w swoje nogi. Nie siedział w zasadzkach. Bo diabeł siedzi w zasadzki. I ja zauważył, że chrześcijanie, po czemu na ewangelizacji mało kogo jest zasadzka? Nie diabelska. Nie, ty też. Diabeł z jednej strony w okopach, a ty z drugiej. A dlaczego? Ja, ja, dlaczego w ogóle? Dał ci Bóg miecz obosieczny, obosieczny, miecz ponadnaturalny, amen. Słowo Boże, dlatego ten pierwszy kościół zawsze dbał o tym, żeby nie pozwolić, żeby miecz stał tępy amen. Oni mówili stop, daj nam z odwagą głosić, z odwagą głosić muszą nie ewangeliści tylko, u nich jest dar, a w tobie jest Duch Boży także, amen. U całego kościoła na ziemi jest Duch Boży. I wtedy Twój Duch jest ostry, to jest miecz, miecz. Słowo Boże to miecz. Każdym razem, kiedy trafia objawienie Słowa, Ty jak miecz przychodzisz. Dzieci zachorowali, przy, przychodzisz miecz. W imieniu Jezusa uzdrowić się. I imieniem Jezusa. Amen. Brak finansowy, stop. Bóg powiedział, że On jest moim zabezpieczycielem i On powiedział, że daje mi pracę, działanie, błogosławie działanie moich rąk. Amen. On już przygotował dla Ciebie pracę. Bo chce błogosławić Twoje działanie. On sam to chce. Amen? On przygotował zabezpieczenie nawet do ten, na ten dzień, dopóki Ty nie znajdziesz tego. Nie... On posłał to. Ale zabezpieczenie na każdą sekundę Twojego życia już jest. Amen? Nie masz się go bać. To jest warownia. z ją. To tutaj. Kiedy mówię niektóre słowa z tych, u kogoś pojawia się tutaj, wypluj to, sorry. W nawiasach powiedziałem, tu nie trzeba pluć. Ale jest takie pojęcie, wiecie, ja słyszał jedni ludzie mówią, a żygać mi się chce. A ja stał słucham, co, o czym oni mówią? Mówią, o normalnych rzeczy, o, o, plotkują o kimś. A żygać mi się chce, a drugi... A mnie też żygać się chce. Ja mówię, o czym oni mówią? Czemu im tak... Wypluj to. Sorry, znowu w nawiasach. Dzisiaj nieinteligentne słowa, wskazanie. Pozwól Bogu. Ten naman, on nie, on nie myślał, jeśli puszczyłby w myśl o, Jordan, dalej jak wy tam znajdziecie, on opisuje w jednym wersie ten Jordan. On mówi, to jest kałuża. Bo w moim kraju tacy rzeki, chwała. To jest kałuża, Ja w kawurze mam pójść i wykąpać się siedem razy. I jak zaczyna religijne myślenie myśleć tak. Ja muszę... A co jeszcze ja w tą... Pójdę i mnie ten coś wpadnie niewłaściwego do mojej chusty. Posłuchaj, jeśli Bóg to powiedział, niczego niewłaściwego nie wpadnie. Amen. Z Bożym Słowem nie przychodzi słodka i gorzka woda. Amen. Z jednego źródła nie płynie taka woda. Hallelujah. I na to Naman oburzył się, a 12. wiersz, czy rzek, rzeki damasenskie, Abana i Barha Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Wiecie, w niektórych sytuacjach twoja warownia cię doprowadziła, że gniew cię już rozpira. Od niedostatku wiedzy w sumie to. <grych> warownia to, rozumiecie? Ty nie przed Bogiem to, to, to, to gniewa się, to, to przed warownią. A Bóg mówi, ja chcę ci pomóc. Normalny pastor chce ci pomóc. Ja za wszystkimi pastorami, sługującymi, liderami, po tym, że oni służą Bogu. I nikt nie zna, na ich, nikt nie, kto na ich miejscu nie stoi, nie zna, co oni przychodzą. Jeszcze rzeczywiście właściwie idą za Pana. Ale, kochani, religijne myślenie zawsze myśli tak, natychmiast. Bywa jeszcze raz, powiadam, natychmiast. Ale pozwalaj słowo zmienić twoje myślenie i uwidzisz przemianę. Uwidzisz przemianę. Amen? Słowo Boże dlatego jest dane. Ktoś powie, po poczemu ja, ja, znam o tym pastor. Już było, że ja rozumiałam, czy znam sens słowa, że jak, a, a u mnie jest to, to jest, znaczy, że gdzieś warownia znów zaistniała. Pozwól zburzyć warownię Słowu Bożemu. Amen? to oznacza, że może być ty już dawno wierzący, służysz, może być ty pastor czy lider, może ktoś słucha mnie, to i tobie to może być potrzebne, to pozwól Słowo Boże wejść, amen, i żeby, nie, żeby niczego nie stłumiło tego, amen, żeby żadna warownia nie zostawała w tobie. I ten aman, ten aman, Pisano, lecz słudzy tego jego przystąpili do niego i przemówili tak, Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczynisz tego, tym bardziej wie, więc powinieneś tu to uczynić, gdy ci, powie, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy, według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wiecie, jakie on radował się? Szczęście. Wow. Chwała Bogu. Za Kościół. Kościół jest nam potrzebny. Boże ludzie zawsze potrzebne. Nie te, którzy nie wiadomo gdzie i co robią, ale te, którzy w Bożym Kościele. Amen? Ci ludzie umieli dać mu właściwą podpowiedź. To byli właściwie otoczenie. Czy ma być właściwe otoczenie. Chcesz, e... Dzisiaj, ja będę z Tobą modlić się teraz za chwilę. O tym, żeby każda warownia z tych, które zaistniały, była zburzona. Ale musisz zadbać o swoje otoczenie. Bądź w kościele, idź do służenia, idź do, zaczynaj przybywać w, w domie bożym. Bo niektórzy warowni oni czymś skarmiony. Ludzie uwalniają się na służeniu tutaj. Idę do domu. I znów wchodzę w to społeczeństwo. Ja widzę, jak niektórzy ludzie prosto mówią, mnie nie podoba się taka, a taka teologia. A nie przeszkadza później iść, pić z pijakami, robisz tam, e, różne rzeczy niewłaściwe, ale teologia nie podoba się. <głos》> nie nasza, nie ta, o któryś tam człowiek, ja pamiętam, przychodzi na konsultację i mówi, pastor, co myślisz o takich, o takich, od to i to? Ja mówię, co ci do tego? Bo ty w ogóle jesteś w trzecim Albo w piątym Gdzieś gdzie trzeba wyjść z tamtego I uwidzisz to jak właściwie Nie karmi tą warownię Dzisiaj to co będzie zburzone Nie karmi te myśli Nie karmi myśli co ja będę jeść Jeśli człowiek jest wolny i nie ma warowni. To myśl ta nie na szkodzie. Ty możesz pomyśleć, co ja będę jeść. I później Bóg raz ci pokaże słowo, gdzie, jak, gdzie trzeba pracować, co, jak finansy przychodzą i tak dalej. Amen. A człowiek niewolny, to jemu jak jadu dali. Taka myśl. To jest to samo, co jeść jad. Kolejny. Kolejna dawka jadu. Każda taka myśl jadowita. Można tak po polsku, rozumiecie mnie, jadowita. Co ja Jezus nie prosto tak, on nie polecił tak, no na wszelki przypadek może dam Ci poradę. On powiedział, nie dopuszczajcie się tego myśli, bo temu, że Wam to naszkodzi. Amen? Co będę jeść, co będę, chcę ubierać? Przy tym, co on powiedział, że nie ubierać się i nie jeść, nie, on mi też nie mówił o tym. Amen? Powiedział, jest i ubranie, jest i, i będzie też jedzenie. Będzie. Amen. Ale powiedział, waszej myśli to szkodzi. Znaczy, jeśli tam warownia, to tylko pod, podsyca, jak powiedział. to ją. Karmi ją tą myśl. Dzisiaj to, co będzie zburzono, nie karmi. Zgromi swoim pojęcie wyszukiwania komfortu. Swojego ja. Nie po temu, że komfort zły. Po temu, że to skutek zły od tego. Jeśli człowiek żyje komfortem, w po końcu poddaje się po to i komfort zaczyna, to w końcu on znów trafi w niewolę. On nie uczyni żadnej Bożej sprawy. On nie wyjdzie nie żadną ewangelizację. On nie przyjdzie w żadną modlitwę. No, w jednej pojawi się na święta dobrych modlitw. No czy jakieś tak? A wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem ten Naman, A przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi. Lecz on odpowiedział Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał nań, aby przyjął stanowczo, odmówił. Naaman no, więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą, da, dadzą te, Twojemu słudze tyle ziemi, ile, ile udźwignie udźwigni para umów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom jako tylko Panu, w tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla, dla Twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, Ramon, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w, w tej jednej sprawie. I Eliasz mu powiedział, to bardzo dobrze, taki czyn. Was tak napisano? A wy nie siedzicie, o ja czym nie czytam. Dobra. Wtedy Eliasz, rzekł do niego Eliasz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał, kawał drogi Gehazi, tam już wszedł w grę. Owszem, tutaj ważną rzecz wam powiem na końcu, że a, od czytając tą historię, ten człowiek jakby serca przyniósł ofiarę. Prawda, wy rozumiecie, że on był oczyszczony. Tym bardziej jego król mu dał to. Znaczy, u niego było coś, co dać. On to przyniosł i chciał dać rzeczywiście, bo widział rezultat, widział owoc. Ale Boże człowiek nie przyjął tego. Czyli ja wam powiadam, kochani, nie wszystkie rzeczy Bóg przyjmuje. No jak? On chce, że on... ale... Bóg nie niepotrzebujący przede wszystkim żeby przyjmować wszystko w podżonę. Dawaj, choć coś idzie na moją korzyść. <laughs> On niepotrzebujący, amen, żeby mu przynosić choć coś. Religijne myślenie, myślę tak, ja daję, Bóg mnie winien. Bóg odpłać, Bóg zapłaci. Bóg... Ten człowiek próbował zmusić myśl kapłana, czyli Bożego męża, do myśli, że można służyć dwóm Bogom. Albo nie tylko dwóm Bogom, no. On mówi, ja będę kłaniał się jeszcze tamtemu, w nim została jeszcze ta warownia, rozumiecie? On od trądu oczyścił się. A inna warownia w nim została. On mówi, niech tylko nie gniewa się twój Bóg. Ja będę i tu, i tam. Z jednej strony ja muszę chodzić do tego, bo taka nasza ogólna religia. Rimona nazywałaś. się. co u nas nie ma jeszcze Rimona. My żyjemy w czasach, że ludzie sobie wymyślają, czego tylko nie wymyślają. Ale on mówi, pozwól kompromis. Jest to kompromis, rozumiecie? Pozwól, ale zostawimy to tak, nie skarcił go człowiek Boży, nie powiedział, jest jesteś złym. Nie, ale nie wziął darów, dając do zrozumienia, bo to oślepiłoby jeszcze bardziej człowieka. On mówił, oj, moje dary przyjęte. Ale on powiedział, Bóg mi nie powiedział, ja nie biorę tych darów. Bóg nie bierze wszystkich usługiwań. Czasami ludzie służą z czystego serca, ale warownia, warownia zab no, zablokuje to, żeby przyjął to Bóg. Widzicie, modlitwa jest wonnością, która trafia przed oblicze Boga tak naprawdę. Przez Jezusa Chrystusa. On jest naszym stawiennikiem. Amen. Orędownikiem i stawiennikiem. I nie ma innego, co ciekawe. Żadna ikona, żadne patrony nie mogą przyjść przed oblicze Boże. Tylko Jezus Chrystus. Amen. I przez niego my przechodzimy. Żeby modlitwa nasza była prawdziwą wolnością. Nasza ofiara też ma być czystą. Amen? Czystą. Ja będę modlił się, żeby ofiara Twojego serca była oczyszczona dzisiaj. Od różnego trądu, czy tam warownie. Ten człowiek jeszcze raz powtarzam. Ja kiedyś nie, nie wiedział tego. Niedawno to znalazłem. O, tuż, tuż niedawno znalazłem. Że, ja nawet nie rozmyślał kiedyś o tym, że po czemu, po czemu uh, Elizeusz, prorok Boży, nie wziął tych darów. Przecież nie było to przeznaczone, żeby tam w pułapkę wpadł Gehezi, który miał fałszywe też myślenie i pokusił się na to. Wiecie, że dalej tam w tej historii. Ale nie dlatego to było. Tam było potem oni wziął po temu, że Bóg mu powiedział: nie wiesz tego. Ten człowiek, choć od trądu oczyścił się, ale zostawiał w sobie pewne warownie. A Bóg nie pozwoli, on mówi, on wyznacza, że Duch Boży jest zazdrosny. On zazdrosny o twój Duch, o twoje serce, o twoje myślenie także. Jeśli u ciebie jest podwójny myśli, to Jakub mówi, że człowieku rozdwojonej myśli niech nawet nie mniema, co się otrzymać od Pana. Pamiętacie to? To nie mowa o tym, że jeśli ty dwa razy o czymś różnie pomyślał, że już nie otrzymasz od Boga. Też to nie, nie falszuj myślenie. To ty pomyliłeś się prosto. Ale poddawaj myślenie Bogu. Amen? Tu chodzi o tym, że jeśli to siedzie już w duszy i, ka, i już tam ono siedzi, że o ty, o tego cierpisz. Jest podwójny standard, podwójne myślenie. Jest ludzie, którzy jedną nogą w świecie w cały czas, oni zakochani, jak połowa zakochana w świat, jak Rimona, w Rimo, ta, u tego. Ja muszę, bo mój pan, ja muszę i Bogu twojemu dać, i mój Pan mi mówi też to, coś. To, to, to. Dla niektórych Bóg, Bóg Bogiem. Oni służą z całym sercem. A drugie ich część myślenia cały czas. A co tam w świecie? Poczemu wszystkim powodzisz mi nie tak? Posłuchaj. W tym w myśleniu najpierw musisz być odłączony od tego świata. My pracujemy w tym świecie. My chodzimy w tym świecie. I my idziemy ze zbawieniem w ten świat. W ten świat. W ten zły, grzeszny świat. Amen. My idziemy w to, ale w Bożym Duchu. Jeśli ty pójdziesz w świat i będziesz mieć myślenie tak jak ten człowiek, to nie za długo ty przyjmiesz temperaturę tego świata. Temperaturę myślenia tego społeczeństwa, tych ludzi. I to cię pochłonie. I jakby ty nie chciał, to Ewangelia nie będzie ostra. Uwolnienia nie będzie. Będą dobre słowa, będą fajne słowa, będą niezłe akcje ale rezultat będzie zerowy. A Bóg mówi, że całość jest widać po owocach. Albo uznacie drzewo za całość drzewa, za dobre. Amen? Całość drzewa, żeby było dobre w korzeniu, we wszystkim. Wtedy i owoc jest dobry. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobre. Amen? Ja Ci coś dobrego powiem teraz. Bo Ty powiesz, pastor, takie kazanie, kazanie. Że w Twoim sercu jak raz jest to dobre. Bo Ty masz dobre korzenie. Ja Was wszystkich widzę teraz. Ja znam, że Ty masz korzenie. Ty, ty narodziłeś się od Bożego Ducha. Od Boga. Amen. W Tobie, w Twoim Duchu jest to właściwe. Boże, korzenie. Boże, my dziękujemy Tobie. Możemy stanąć za ten czas i... W imieniu Jezusa powiedz swoimi słowami, Ojcze mój, ja proszę Cię, pomóż mi uwalniać się od złego myślenia. Uwolnij mnie od wszelkiej warowni przez Twoje słowo. Ja staję pod Twoim słowem i ja przyjmuję słowo w całości. Przymienij moje myślenie. Uczyń mnie właściwą, właściwą ofiarą, która jest żywa, skuteczna w Bogu, w imieniu Jezusa Chrystusa. I ja dziękuję Ci, Panie, za nowe myślenie. Imieniem Jezusa. I razem powiemy Amen. W tych sferach, o których Ty wiesz, że tam to było, bo nawet dzisiaj jest ewangelizacja. Ty możesz i z modlitwy dzisiaj przybywać. Bądź sobą. Nie bądź religijnym, bądź sobą. Ale ja Was zachęcam, jeśli Wy możecie, uczestniczcie w ewangelizacji. Jeśli Wy możecie, jeśli Wy znacie, że... вот. ale jeśli w ogóle nie ma żadnej możliwości, to no wiecie, Was Bóg nie osądza. Wiecie, że nie osądza. Ale przy tym oddawajcie Bogu właściwą cześć. Oddawajcie właściwą mu cześć we wszystkim. I niech Twoje serce nie drży. Niech Twoje serce będzie w Bogu. Amen. Niech odwaga przyjdzie. Niech odwaga przyjdzie. Głosić Ewangelię. Niech odwaga przyjdzie. Przyjdzie. przyjdzie. Modlić się z władzą. Modlić się z władzą. To nie Bóg cię nie, mogę, nie może wysłyszeć. Tam nie wystarczało Bożej władzy w tobie. Ty musisz modlić się z władzą. Warownia przeszkadzała temu. Ja modlę się Boże za Kościół teraz, za każdą osobę imieniem Jezusa Chrystusa. Każdą warownię, którą Ty widzisz Boże, i którą wykorzystał szatan i zły w oskarżeniach, w złych umysłach, to, co diabeł wykorzystał ze swojej zasadzki. Ja związuję teraz. Po Słowu Bożemu napisano, co zwiążecie na ziemi, to będzie związane w niebiosach także. I ja rozwiązuję każde serce, każdą duszę i każde ciało do uzdrowienia w imieniu Jezusa. Teraz myślenie rozwiązuję od złej warowni, od złej warowni w imieniu Jezusa Chrystusa. I żadna broń ukuta przeciwko każdemu człowieku w kościele. Nic nie wskóra. Żadna broń. A Biblia mówi, że każdemu językowi, który wystąpi przeciwko Tobie zadasz kłamu. Twoje usta twoje usta. Ja proszę, zapalaj Boże, duch człowieka, duch każdego do głoszenia słowa, do tym, żeby oni dzielili się słowem z otoczeniem. Zapalaj usta, zapalaj usta, powiedz zapalaj usta i połóż swoim rękę na serce, połóż moc w duchu, moc w duchu, nie bądź pasywny w modlitwie, nie bądź pasywny, zapalaj duch, zapalaj usta. Tak jak Jeremiaszowi były zapalone, zapalone usta Bożym ogniem, Boży ogień, Boży ogień. Tak jak o tym dbał pierwszy Kościół pierwszy Kościół w dziejach apostolskich w imieniu Jezusa, aby z odwagą chodzić, z odwagą głosić, z odwagą być w nabożeństwach, z odwagą być w domu, z odwagą być w okolicznościach, z odwagą przejść trudności, z odwagą przejść przez wszelką presję, z odwagą, z odwagą pokonać, pokonać w imieniu Jezusa każdą pustynię, z odwagą, z odwagą w imieniu Jezusa każdą dolinę, żeby przejść każdą dolinę, z odwagą, z odwagą, Boży ogień, Boży ogień, Boży ogień, Ewangelia jest mocą, powiedz Ewangelia jest mocą Bożą dla mojego życia i ja przyjmuję słowo Ewangelii w moje serce, w moją duszę, w moje myśli i zapalam się w Jezusie Chrystusie i razem powiemy Amen. Bo nawet teraz ty poczujesz, jak Boży Duch zaczyna przychodzić w różne, w różne strony twojego jestestwa. Nie stłumij tego i nie pozwalaj żadnym okolicznościom. Każdym razem to teraz będzie tylko nasilać się. Boże, Boże będzie nasilać się. Amen? Nawet dzisiaj o widzisz. Rozniecaj. Apostoł Paweł, kiedy przychodził, widział w takim stanie Tymoteusza. On mu dawał duchową, modytewną poradę. Stawaj i rozniecaj. I kiedy ten stawał, to się nazywa jak... znaczy, kiedy ognie, ogień próbuje się za, no, zgasnąć, to robią tak i... Wy znacie to? To jest chemia, no, w sumie. Bo tam trafia... Jak on? Powietrze, tak, tak. I, i niech powietrze Boże w Tobie będzie. Amen? Haleluja.